Wibracja 12 ucieleśni swoje ciało. Czy zauważyłeś, że ostatnio brak czasu zyskał ogromną popularność, a nawet stał się swoistym trendem? Obnosimy się z wypełnionymi po brzegi kalendarzami i przyzwyczailiśmy się do życia w biegu. Nie ma nic złego w takim schemacie, jednak czasem, kiedy dajemy się wciągnąć w wir zadań, Zapominamy o naszych potrzebach i wiele znaków wysyłanych nam przez nasze ciało i duszę przemyka niezauważonych. Czy uzależniłeś się od ciągłych obowiązków? Czy czujesz zagubienie, kiedy twój notes jest pusty? Jeżeli odpowiadasz tak, czas najwyższy to zmienić. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zaobserwować następującą prawidłowość, po kilku bardzo napiętych miesiącach? Kiedy w końcu pozwalasz sobie na wakacje lub chociaż jeden dzień wolnego, czujesz się chory. To twoje ciało upewnia się, że w końcu wyhamowałeś i nareszcie poświęcisz chwilę, aby się z sobą zająć. Kiedy zwrócisz się do swojego ciała, zwracasz się jednocześnie ku najczystszemu systemowi przewodnictwa. Kiedy podarujesz sobie więcej czasu, aby prawdziwie się wsłuchać, usłyszysz wołanie ciała. Jeżeli znajdziesz czas na regularne rozmowy z ciałem, nie będzie czuło potrzeby wysyłania ci intensywnych sygnałów za każdym razem, kiedy będzie wymagało twojej uwagi. Dzisiaj zwrócisz się do swojego ciała. Podziękuj temu cudownemu naczyniu za wiadomości, które ci przesyła. Twoje ciało nie pragnie niczego poza radością i zdrowiem. Jeżeli uważnie się w nie wsłuchasz, powie ci czego potrzebuje do szczęścia i dobrego samopoczucia. Możesz nawet zapytać swoje ciało, czy ma ochotę na konkretny posiłek czy napój. Wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać się w swój oddech, pomyśleć o wybranym daniu lub napoju i zapytać, czy tego dzisiaj chcesz, lub, czy to ci dzisiaj pasuje. Instynktownie wychwycisz wyraźne tak lub nie. Kiedy staniesz się bardziej świadomy swoich naturalnych rytmów i znaków dawanych ci przez ciało, staniesz się duchowo ucieleśniony. Ten głębszy stan świadomości wzmocni twoje wibracje. Twoje ciało jest domem twojej duszy. Wsłuchaj się w nie i naucz, jak korzystać z jego pomocy w swojej duchowej podróży. Wibracja na dziś Zamknij oczy i weź kilka głębokich wdechów. Czuj się w swoje ciało i w naturalny przepływ powietrza w oddechu. Instynktownie umieść dłonie na tej części ciała, która potrzebuje twojej uwagi i większej dawki energii. Kieruj głębokie oddechy w dłonie i razem z powietrzem przesyłaj dodatkową siłę życiową w wybrany obszar ciała. Skup się na wszelkich znakach wysyłanych ci przez ciało. Wsłuchaj się we wszystkie jego pytania. Kiedy będziesz gotowy? Wypowiedz następującą intencję, dzisiaj wybieram złączenie się z moim ciałem. Wspaniale jest być połączonym z naturalnymi znakami wysyłanymi mi przez moje ciało. Każda komórka mojej istoty jest dzisiaj błogosławiona, ponieważ jestem w kontakcie ze swoją głębią. Jestem wdzięczny za możliwość rozpoznania, kiedy moje ciało potrzebuje mojej uwagi i miłości. Każdy mój oddech regeneruje moje ciało. Jestem ucieleśniony i połączony z tym, kim naprawdę jestem. Podziel się wibracją moje ciało zawsze powie mi, czego potrzebuję.